Żarłok i skóra I mango Jerry Bogusia trzyma Oraz na Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nadajemy z platformy, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj silny kobiecy kolektyw zebrał się po to, aby porozmawiać o pewnej wyjątkowej reżyserce. Przez najbliższe minuty, godziny Dni. będą do was <laughs> mówiły Bogusia Szewczyk i Marta Płaza. Cześć Marta. Cześć Bogusia, hej, witajcie. No witam Ciebie moja droga, spotykamy się nareszcie przy kontynuacji takiego projektu naszego, który Ponad roku? Ponad rok, tak. To jest w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo jak doskonale słuchacze wiecie, młyny w konglomeracie mielą powoli. Czasami zdarza się, że projekty, które powinny być zrobione w okamgnieniu, rozciągają się na miesiące, lata, dekady i m.in. Tak Jednym z takich projektów jest zapoczątkowana przez nas retrospektywa twórczości Agnieszki Smoczyńskiej. Projekt, który właściwie powinien się zamknąć w ciągu miesiąca, ewentualnie czterech <grym> miesięcy, zakładając, że tak. jedną audycję na miesiąc byśmy robiły. Córki dancingu, póki co doczekały się naszej recenzji. Odsyłamy oczywiście do tego nagrania. 4 grudnia... <grym> 2020 roku. Nie mogło mi to przejść przez gardło <śmiech> <śmiech> Tak, nie do wiary, że już, już tyle czasu upłynęło, ale żeby nie było, że my przez, ten, prze, przez te miesiące nic nie robiłyśmy, wiadomo, kobiety eksploatacji i różne inne projekty, więc no, to nie tak, że siedziałyśmy i, i nie zajmowałyśmy się niczym. Natomiast wracamy, z prawdziwą przyjemnością wracamy do e, naszych rozmów na temat e, Agnieszki Smoczyńskiej i jej twórczości, jej kobiecego kina i wyjątkowości emocji, bo nie wiem Marta, czy też tak miałaś, ale przez ten czas, kiedy zarzuciłyśmy ten projekt, to nie. ja o Smoczyńskiej myślałam bardzo często. Czy ty też tak miałaś? Jak najbardziej, bo wiesz co, jednak gdy przez rok czasu rozkminiasz nurt, który gdzieś tam drąży bardzo kobiecą perspektywę lub jej brak, no to siłą rzeczy sobie gdzieś tam z tyłu głowy myślisz o twórczyniach, które że wywarły na ciebie jako widzkę wpływ. No i zdecydowanie w moim przypadku również taką twórczynią była Agnieszka Smoczyńska, której filmy gdzieś tam zawsze ze mną mocno rezonowały. I to wszystko jest o tyle ciekawe, że każdy z jej, mówię w tym momencie konkretnie o pełnometrażowych filmach, mhm. był czymś bardzo, bardzo innym i, i nowym na gruncie takiej, wiesz polskiej filmografii kobiecej. Mówię zarówno pod kątem reżyserek, jak i nawet pokazywania kobiet, więc wiesz, tak jak mówię, gdy przez rok czasu gadasz o gwałtach, o, o gdzieś tam braku na przykład kobiecej perspektywy, no to takie, takie klimaty, takie filmy, takie reżyserki Powracają gdzieś tam w Twoich myślach jako te takie przykłady tego, jak pewne rzeczy powinny, powinno się robić, prawda? Tym bardziej, że mm -hmm. Fuga jest chyba takim powiedziałabym najbardziej kobiecym filmem Smoczyńskiej, najbardziej takim nietuzinkowym w portretowaniu kobiecości. Może to brzmi dziwnie, zważywszy na to, że córki dancingu były o zabójczych syrenkach. Ale no, no, tak fugę właśnie postrzegam. Myślę, że w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy sobie o tym porozmawiamy, pogadamy, jak ta kobiecość w fudze jest pokazana. Więc tak, tym bardziej, że no Jagoda Szelc zarzuciła, że tak powiem chwilowo kręcenie filmów, więc no czekamy cóż, na kolejny projekt. Pozostała nam Agnieszka Smoczyńska jeżeli chodzi o takie nietuzinkowe polskie twórczynie, więc jak najbardziej zawsze, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy ją mam i czekam na nowe rzeczy od niej. Zastanawiając, zastanawiając się, co tym razem dziwnego y, wymyśli. Oczywiście w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z tą fugą to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo my y, na to nagranie umawiałyśmy się już krótko po naszej recenzji Córek Dancingu. My naprawdę chciałyśmy, żeby ten projekt y, bardzo szybko y, bardzo doczekał się spłętowania, no ale wyszło jak wyszło. Fuga jest trudnym filmem i y, powiem Ci, że y, jak przez ten rok wracałam do niego kilka razy, że, bo ten, ten, ten termin nagrywki się oczywiście przestawiał, umawiałyśmy się, że teraz to już na 100%, no, wychodziło jak, jak zawsze, ale ja do tego filmu mam pewnego rodzaju dziwny sentyment, bo... A powiedz mi, wejdę ci jeszcze w słowo, yy, oglądałaś Fugę po raz pierwszy z myślą o nagraniu, czy widziałaś ją wcześniej? Nie, nie, nie, ja widziałam ten film wcześniej, krótko, okay. po, tym jak, krótko po tym, jak miał premierę. Mhm. Nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale to jest taki film, który dopiero w tej domowej przestrzeni yy, tak uderza bardzo mocno, bo mhm. pa pamiętam ten swój seans yy, powtórkowy przed przygotowywaniem się do podcastu, ten pierwszy mhm. i ta, ta scena otwarcia, o której też sobie będziemy, myślę, rozmawiały i będziemy ją rozbierały na czynniki pierwsze, to powiem ci, że ona wywarła na mnie tak potężne wrażenie, tak Oj, zdecydowanie. jakoś no, dosłownie emocjonalnie zmiotła mnie z planszy, że po, po tym otwarciu musiałam zatrzymać film i się uspokoić, tak Totalnie bardzo miałam to tak samo. na mnie rzutowało. Y y y y y y y Powiem ci, że ja w ogóle byłam zdziwiona, jak dobrze pamiętam ten film, bo ja fugę widziałam do tej pory tylko raz o. w momencie premiery na bodajże off-camerze w Krakowie. I powiem o. ci, że do dziś pamiętam takie moje wrażenie z tego seansu, taką myśl w stylu... Wow, wow, pamiętam, wow. że um, wyszłam z tego filmu totalnie zszokowana. Y, powiedzmy, no, to był 2018 rok bodajże, mhm. y, no to ile? 6 lat temu. Dobrze liczę? Tak. służona y, matematyka. I, <laughs> tak, i y, y, wiesz, gdzieś tam z polskim kinem długi, długi czas było mi nie po drodze. Zawsze gdzieś tam obracałam się w takim schematycznym myśleniu, przyznaję mhm. się i biję się w pierś. I pamiętam takie uczucie po wyjściu z kina... Y, Takiego szoku, że kurczę, ktoś w końcu w naszym rodzimym kinie zdecydował się pokazać taką bohaterkę. Naprawdę bohaterkę nietuzinkową, bo gdzieś tam w moim postrzeganiu polskie kino to było albo kino takich... Wiesz, bohaterek Ala la Kasia Figura, czyli takich totalnie operujących swoim seksapilem, mm -hmm. ale w taki bardzo, powiedziałabym... Podbity sposób, tak, yy, nie? tak? Tak, w zmocnione. taki instrumentalny mm -hmm. sposób, albo właśnie takich matek cierpiących, takich matek Polek, mm -hmm, nie? Mm -hmm, A tutaj mm -hmm. dostałam bohaterkę, która w ogóle nie mieściła się w żadnych ramach. I wydaje mi się, że po tych sześciu latach i, i wiesz, w kolejnych obejrzanych filmach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych w, takiej temacie, w takim temacie kobiecości, zdecydowanie tą fugę doceniłam jeszcze bardziej. Ale no właśnie, tak, tak wracając do, do, do początkowej części mojej wypowiedzi, naprawdę byłam w szoku jak doskonale pamiętam ten film I, i to chyba też świadczy o tym jaką ma siłę rażenia, że jeden seans, a został ze mną na tyle długo, że po sześciu latach nadal bardzo dobrze go pamiętałam. Bo on scenariuszowo być może jest tak, powiedziałabym, mało widowiskowy. To też myślę, że już teraz możemy powiedzieć, że mhm. czymś co wyróżnia fugę na tle takiego polskiego kina to pewnego rodzaju minimalizm, na który postawiła autorka scenariusza Gabriela Muskała. Minimalizm jeśli chodzi o dialogi, bo to jest generalnie taki film, w którym tych słów pada niewiele, a kiedy już się pojawiają, to są one najczęściej, nie, nie są proste odpowiedziami. W tym sensie, że bohaterowie nie, nie mówią o swoich uczuciach wprost. Zawsze mhm. jest to podbite do jakiegoś tam wyż, nieco wyższego intelektualnego poziomu. I myślę, że w przypadku Fugi też yy, mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, bo ten w ogóle ten rok 2018 był yy, dla polskiego kina ważnym rokiem. Szumowska dostaje Srebrnego Niedźwiedzia za twarz. No i to jest też film, który yy, na zachodzie robi furory. Bardzo dobre recenzje yy, otrzymuje. W, w, wiem, że <śmiech> Czego się śmiejesz? Ale słyszę <laughs> ja nazwisko Szumowska już ją odpalam, i już się odpalam. Ale uśmiechasz. to tylko świadczy o tym, że musimy kiedyś nagrać rozmowę o Szumowskiej, bo z tego co pamiętam ty ją chyba lubisz, prawda? Tak, tak, tak. Ja o, zresztą... kochana, to tutaj byłby dopiero ring. Bo tak, po prostu. Tak. <laughs> Okej, okay, trzymajmy się tego co pozytywne. Tak, ja tutaj Na do... Szumowską jeszcze przyjdzie czas. Do twarzy i do Szumowskiej w przypadku tego filmu jeszcze też będę się odnosiła, bo mhm. parę fajnych myśli mi przyszło do głowy na temat zestawienia tych dwóch filmów mhm. Fugi i Twarzy. No 2018 rok. Twój Wincent pokazuje światu zupełnie nowe oblicze animacji, animację malarską. To też było objawienie. No i kan zachwyca się zimną wojną Pawla, Pawła Pawlikowskiego. Więc no mówimy o dość mocarnym roku, jeśli chodzi o docenienie polskich twórców mhm. gdzieś poza granicami naszego kraju. Natomiast Fuga no właśnie, to jest jeden z przykładów takich filmów, które mam wrażenie, że bardziej trafiły do serc recenzentów niż do widowni. Jakbyście prześledzili sobie jakieś tam opinie na różnych serwisach, gdzie można zestawić teksty analityczne, krytyków filmowych i to, co widzowie mają do powiedzenia, to zobaczycie bardzo ciekawe zróżnicowanie, taką rozbieżność opinii. Może to i dobrze, bo wydaje mi się, że kino Agnieszki Smoczyńskiej jest na tyle nietypowe i zaskakujące, że trudno je określić jako łatwe czy jednoznaczne. Mhm. I chyba ten problem z odbiorem jest też powodowany tą prawie całkowitą zmianą tonacji w stosunku do filmowego debiutu, bo wydaje mi się, że po córkach dancingu i po tym, jak ten film... Yy sprawił, że widzowie oszaleli, zostali oślepieni tym blaskiem i, i, i, i tymi Dokładnie. pięknymi dźwiękami i, i, i, i całą tą otoczką y, opowieści o syrenach, no to można było oczekiwać po kolejnym filmie Agnieszki Smoczyńskiej pewnego rodzaju filmowej ekstrawagancji, a tutaj dostajemy stonowany dramat rodzinny. Ona może być dumna jako twórczyni, bo udaje jej się złapać nieuchwytne emocje, takie jak, nie wiem, jakaś wrogość po wściągliwość, takie trudne emocjonalnie rzeczy do opowiadania i zbudować wokół nich film, który jest przede wszystkim niejednoznaczny, a po drugie też gatunkowo przedziwny, bo to po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z miksem różnych gatunków. Smoczyńska uwielbia kombinowanie, zestawianie Ty z sobą. Kombinowanie to dobre słowo. Przeróżnych niepasujących pozornie do siebie elementów. I ta fuga no, może być dla niektórych widzów dość dużym rozczarowaniem albo zaskoczeniem pod tym kątem, że to jest jednak inny film. Nie? I tak, taki bardziej tak. spokojny, stonowany. Mhm. Ale zobacz w ogóle jaka to jest szalona odwaga. Mhm. Mhm. Wiesz, kręcisz debiut, który jest tak szalony tak przedziwaczny, tak zupełnie czymś nowym na, na gruncie szczególnie polskiego kina, prawda? Tak. I, I wiesz, no windujesz oczekiwania co do drugiego filmu no niebotycznie wysoko. Ogólnie drugi film zawsze jestem, tym, powiedzmy, najtrudniejszym, że, tak, że musisz tak. gdzieś tam doścignąć sama siebie. I tutaj Smoczyńska nie dość, że właśnie serwuje coś zupełnie innego, o czym fajnie powiedziałaś, to jeszcze decyduje się na scenariusz Gabri ja Nie. w ogóle byłam w szoku, bo jakoś zupełnie wyparłam mm, ze świadomości, <grym> że, że ten to scenariusz jest... napisała Gabriela Muskała. Była w e, fudze e, debiutantką, jeżeli chodzi o scenariusz i to jest w ogóle jakieś, jakaś dla mnie kosmiczna odwaga, żeby mieć... E, tak wywindowane oczekiwania i jeszcze się zdecydować właśnie na sfilmowanie scenariusza swojej głównej aktorki. I to też jest po części oddanie trochę ymm... Samej siebie w ręce kogoś innego, prawda? Że yy, wiadomo, no tutaj możemy dyskutować o roli reżysera, scenarzysty i, i czym się różnią, jak wpływają na ostateczny kształt filmu, ale jednak mimo wszystko to jest coś, co warto docenić, że yy, Smoczyńska yy, gdzieś tam te stery scenariopisarskie oddała komuś innemu i wydaje mi się, że to się jej opłaciło, bo yy, jednak często jest tak, Emerald Fenel, widzicie, że w momencie, gdy yy, jestem tam debiutujący twórcy, czy, czy początkujący yeah. twórcy, gdy reżyserują swoje filmy, a zarazem też piszą scenariusze do tych filmów, to powiedzmy nie zawsze gdzieś tam się udaje, więc to też była, wydaje mi się, fajna decyzja, która gdzieś tam dała temu filmowi świeżość, to raz, a mm. dwa... Cała historia chyba zyskała trochę na wiarygodności. Wspomniałaś właśnie o tych dialogach, czy raczej m, i, ich braku w wielu <głos> sytuacjach. I to, to, to było bardzo fajne, a to, co mi się też podobało, to m, jak w wielu scenach są one bardzo potoczyste. Nie są, że tak powiem, tak bardzo mocno kolokwialnie przekombinowane, mm -hmm. I wrażenie jest, takiej nie? wręcz muskała. improwizacji, nie? Tak, że, tak. że, że no obserwujemy rzeczywiste małżeństwo, które gdzieś tam się ze sobą ściera. No to było super, więc naprawdę kolabo dwóch pań okazało się strzałem w dziesiątkę. No to był też taki projekt, który był koprodukcją międzynarodową. To z kolei ja się zaskoczyłam podczas przygotowywania materiałów do tego podcastu, jak zobaczyłam, że mamy tutaj do czynienia z produkcją polsko-czesko-szwedzką. takie dość ciekawe zestawienie, bo z jednej strony te, te, te, te polskie filmy, które często są utożsamiane z jakimiś właśnie, tak jak to wcześniej określiłaś, smutami, snujami. Czeskie, tak. czeskie spojrzenie z dystansem, bo to, to, to czeskie kino mi się kojarzy jako takie zdystansowane, mhm, prześmiewcze, inteligentne. I szwedzka surowość, która, no, no szwedzkie noir, to wiemy jak to wygląda, że te produkcje tak. są, te produkcje są wiadomo, wiadomo jakie duszne, ciężkie, mroczne, posępne Często babrające się w, prze, w przeróżnych... Takie zimne, zimne. prawda? Tutaj tak, mamy tak, to jest doskonałe. zimność wylewającą się z kadru. Mm -hmm. No więc no, wydaje mi się, że to zaskoczenie było yy, no, jak najbardziej rzeczą którą mogli odczuwać wszyscy odbiorcy, no bo mhm. po, porzucanie baśniowych stylizacji na rzecz takiego zimnego właśnie, to jest prze, przepiękne określenie, zimnego naturalizmu, no to jest jednak spora wolta i pokazanie zupełnie innej twarzy reżyserki, a to też yy, służy czemuś, bo yy, czasami w przypadku tych drugich filmów niektórych twórców, no to yy, mamy do czynienia z pewnego rodzaju przetwarzaniem yy, tego, co już dostaliśmy. Tutaj, tak. yy, jeśli chodzi o Agnieszkę Smoczyńską, mamy w Fudze cały czas te jej bliskie tematy, te wątki, które ona porusza właściwie przez całą swoją e, artystyczną drogę, ale tu jest to ugryzione zupełnie inaczej, zupełnie inny, ciekawy sposób, a w jaki to zaraz sobie e, opowiemy. I Jeszcze tylko dodam, e, wydaje mi się, że ona całkiem chyba tej baśniowości tutaj nie porzuca mimo wszystko. Ja to tak, trochę tak, odebrałam tak. na zasadzie takiego oswojenia, bo no córki to jest wiadomo Jazda bez trzymanki i, i totalnie mhm. zupełnie inna stylistyka, natomiast tutaj Ujarzmiła mamy... swoją wyobraźnię tak, poprzez Tak, tak trochę takie tak, tak. przeniesienie tej baśniowości na grunt takiej prozy życia i przez mhm. to też trochę takie może odarcie jej z takiej magiczności. No jest to tutaj zdecydowanie ciekawie pokazane i jednak mimo wszystko bardziej ponuro niż, niż w Córkach Dancingu, no ale właśnie, no nie wyskakujmy z wszystkimi argumentami od razu, ale zdecydowanie będzie o czym rozmawiać. Zdecydowanie będzie o czym rozmawiać, a nasz podcast, podejrzewam, że tak jak bardzo często w przypadku naszych nagrań, będzie raczej skierowany do osób, które film widziały, bo tutaj załączą się nam na pewno jakieś grube rozkminy. No to dla tych z was, którzy jeszcze filmu nie widzieli, to myślę, że dobrym pomysłem, żeby wprowadzić was w świat drugiego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, będzie krótki zarys z fabuły. Ja będę miała z tym na pewno ogromny problem, więc <laughs> w, wydaje mi się, że Marta tutaj chyba przejmie sobie lepiej. Przejmi pałeczkę. W, w ogóle wiesz co, wydaje mi się, że o fudze chyba nie da się mówić y, niespoilerowo, bo już pierwsza scena nas bardzo mocno wrzuca w ten świat i określa z jakiego typu kinem będziemy mieć do czynienia. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście filmu nie widział, no to zostaliście ostrzeżeni. Spoilery, spoilery. Wszędzie spoilery. Tak jest. <laughs> pierwsza scena. No w pierwszej scenie widzimy kobietę, która pojawia się w, praktycznie znikąd na dworcu, pewnie warszawskim, prawda? Warszawa, Warszawa. Tak, mhm. tak, tak. Pojawia się znikąd, widzimy, że jest coś z nią definitywnie nie tak, jest brudna, jest zagubiona. No i tutaj jest już ta zagadka, skąd się wzięła, co mhm. ją spotkało, kim jest, prawda? I po tym, gdy kobieta... No mówiąc wprost, oddaję mocz na jednym z peronów. Zostajemy przeniesienie już do takich y, wnętrz bardzo, y, powiedzmy, surowych i takich nie do końca przyjaznych bohaterce. No bo tak naprawdę zatrzymana przez policję, y, dowiadujemy się, że napadła na funkcjonariusza. No, będzie musiała się zmierzyć z systemem. Z systemem, który będzie próbował określić tożsamość kobiety i będzie też próbował gdzieś w ten system ją wcisnąć. Więc tak w dużym, dużym skrócie Fuga jest filmem o kobiecie, która powraca do, do, do świata, który no nie do końca jest taki, jakiego ona by sobie życzyła, a próbując Powrócić do swojego dawnego życia, no okazuje się, że jednak tożsamość, pamięć e, potrafi spłatać nam figle. Okej. Okay. Także starałam się jak najbardziej enigmatycznie opowiedzieć, żeby mimo wszystko za dużo nie zdradzać, ale jednak na tyle was zaciekawić, żeby pofugę sięgnąć. Tak, ty, ty omijałaś wszystkie tutaj zawirowania scenariuszowe, a teraz będziemy się już zagłębiały naprawdę w to, co, w to, co ten film dostarcza. Zacznijmy może od tej sceny otwarcia. Ja już wcześniej zasygnalizowałam, że jest to dość mocny kawałek kina i uważam, że jest to jedna z najwybitniejszych scen otwarcia w ogóle. W polskim kinie na pewno, przez te ostatnie dziesięciolecia to chyba nie widziałam niczego lepszego od, od sceny otwierającej fugę. Nie wiem, czy w ogóle w moim kinofilskim życiu było coś, co mnie równie mocno złapało już na tym wejściu, bo ten nastrój niepokoju, ta, ta, ta odraza otoczenia w tym momencie, kiedy Alicja pojawia się na tym peronie, to Ci ludzie reagują na nią, to zagubienie, dezorientacja bohaterki, która jest zaprezentowana no, takimi mikrośrodkami, obcość w ogóle tego świata, wszystko tu się fantastycznie miesza, a jednocześnie Alicja już od samego początku w mojej świadomości jako widza wydaje się być kimś nie z tego świata, wynurza się z mroku, w ogóle to sikanie na peronie, nie? to jest też taki objaw no nie wiem, jakiegoś społecznego nieprzystosowania. Wszystko jest obłędne i przerażające i naprawdę ta intensywność Jaką niesie z sobą ta scena? No to mhm. jest naprawdę doskonały materiał do rozbierania dla studentów szkół, tak. szkół filmowych, jak powinno się otwierać filmy, tak żeby to był cios w twarz, tak żeby widzowie od samego początku prowokowali w sobie przeróżne pytania, byli skupieni. I, i ta ludzka obojętność, która też się w tej, w tej scenie pojawia, również jest pewnego rodzaju może foreshadowingiem tego, co dostaniemy później w stosunku do tej, do tej bohaterki. Wszystko tutaj zagrało bardzo dobrze. Już od tej króciusieńkiej sceny, którą, którą dostajemy. Czy, nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie, że no tutaj już Smoczyńska po prostu no, zaprezentowała się z najlepszej strony, czy jednak coś ci tu zgrzytało? No to jest zdecydowanie jazda bez trzymanki, bo no nie dostajemy żadnej ekspozycji. Już od samego początku widzimy, że Kurde, co się jest nie tak, prawda? Mhm. Zazwyczaj tego typu filmy gdzieś tam nas w ten dziwny świat wprowadzają, powiedzmy, stopniowo, zarysowując w jakikolwiek sposób to, co nas czeka. A tutaj mamy właśnie bohaterkę, no niemalże dosłownie wynurzającą się z mroku. I tak, rzeczywiście tak. to zagubienie bohaterki jest świetnie oddane. I ja doskonale pamiętam moje emocje, gdy widziałam tą scenę na, na dużym ekranie. Właśnie emocje, podobne jakie towarzyszyły bohaterce. Na zasadzie, Dezorientacja. gdzie ja jestem? O co no. chodzi w ogóle? Co ja oglądam tak naprawdę? Nie? No bo mhm. tutaj też potężnym tematem jest samo samoukazanie kobiecej fizjologii, która gdzieś tam jest pewnym tematem tabu. To, no, oczywiście najczęściej to dotyczy jakichś tam sfer menstruacji czy tego typu klimatów, no ale mimo wszystko no, tutaj mamy też czynność, która jest gdzieś tam skojarzona z bardzo intymną, intymną przestrzenią, przestrzenią tak. prawda? A tutaj mamy za przeproszeniem, jeb, yep, scenę na, na dworcu wśród y, tłumu ludzi I, i kurde o co chodzi, nie? Więc y, mm -hmm. tutaj Smoczyńska pokazuje, że y, nie widzi, y, czy może nie postrzega kobiecości w jakichś tam sztywnych ramach, y, typu no kobieca fizjologa jest y, zarezerwowana tylko do intymnych przestrzeni, a najlepiej pokazywać ją y, poza kadrem, jedynie sugerować, nie? A tutaj, mm -hmm. y, tutaj czegoś takiego nie ma, no tym bardziej że Alicja, kobieta, którą poznajemy jako Alicję, no tak naprawdę nie ma żadnego filtra typu, no, czegoś nie wypada zrobić. Jest po prostu <grym> e, zamknięta jeszcze w swoim świecie i ten świat zewnętrzny będzie dopiero e, odkrywać przekonując się, że no, nie do końca dobrze jest, albo inaczej, nie zawsze dobrze jest się w tym świecie zewnętrznym znaleźć, bo on nie zawsze oferuje bezpieczeństwo, więc tutaj mamy no już taki sygnał, że historia będzie bardzo, bardzo mocno, przy bohaterce, że, że reżyserka będzie ją pokazywać właśnie z perspektywy swojej głównej bohaterki, co jest też dla mnie szalenie cenne. I tutaj też ujawnia się to, o czym mówiłyśmy bardzo dużo przy okazji córek dancingu, mianowicie zamiłowanie reżyserki do pewnego rodzaju dwoistości świata przedstawionego. Tak. Tam mamy dwie siostry, dwa rodzaje rzeczywistości, czyli ta nadnaturalna i ta realistyczna, a tutaj mamy świat wewnętrzny, czyli, czyli mój, który sama sobie kreuje i świat zewnętrzny, który jest właśnie nieprzyjazny zarówno w sensie takim typowo fizycznym, czyli przestrzenie, inni ludzie, jak i takim, jak i tak bardziej mentalnym, psychicznym na zasadzie, no z zewnątrz atakują mnie wspomnienia, skojarzenia, których ja tak naprawdę nie chcę, które okazują się też pewnego rodzaju zniewoleniem, więc tak, jest to film inny niż Córki Dancingu, ale też zarazem kontynuujący to, co reżyserka pokazała już w swoim debiucie, więc to niejako nam już udowadnia, jak bardzo spójną i dojrzałą twórczynią jest, co jest no mega istotne na tym etapie jej kariery, gdzie no jeszcze wiele przed nami, mam nadzieję. Tak, drugi film i już taka świadomość materii, świadomość tego, w jaki sposób można wykorzystywać filmowe narzędzia, żeby budować ten, ten nastrój. Ja się też zastanawiałam nad tym jakby spojrzał na tę scenę otwarcia taki widz, który nie czytałby absolutnie nic na temat tego filmu, żadnych recenzji, żadnych streszczeń fabuły, bo to jest chyba taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że tej bohaterce, tej kobiecie, którą widzimy na ekranie coś się strasznego przydarzyło i to tak poważnego, że została ona wykolejona, no nieprzypadkowo pojawia się na dworcu ten motyw torów kolejowych, pewnego rodzaju wykolejenie z rzeczywistości. I to wszystko jest naprawdę, naprawdę fascynujące, bo chyba inaczej patrzy się nie znając całego tego fabularnego założenia, bo cały myk w tym filmie to jest motyw amnezji, ale takiej amnezji wyjątkowej. Bo jak słyszycie hasło, że amnezja, no amnezja w kinie, no wiadomo, co wam, się, co wam tutaj przyjdzie do głowy, to, że jest to motyw stary jak świat, że ogrywany na przeróżne, yy, przeróżne sposoby, właśnie żeby budować niepokój, jakieś takie poczucie dezorientacji, żeby budować tajemnice, bo to bardzo często jest też yy, yy, yy, robione na zasadzie jakiegoś thrillera, że bohater tak. szuka swojej tożsamości. <śmiech> Dosłownie, próbuje, prawda? <śmiech> próbuje odnaleźć yy, jakieś tropy, bo może coś tutaj i zrobił, ale nie jest pewny. Natomiast w przypadku filmu y, Smoczyńskiej mamy do czynienia z pewnego rodzaju konkretną, y, konkretnym rodzajem zaburzenia. Y, ta fuga w tytule, to też nie jest przypadkowo, bo y, jest to film o fudze dysocjacyjnej. Y, fudze dysocjacyjnej, czyli takim zaburzeniu, y, które w skrócie polega na tym, że nasz mózg na skutek jakiegoś wyjątkowo traumatycznego wydarzenia na skutek jakiejś, jakiegoś przebodźcowania złą sytuacją, dokonuje resetu pamięci praktycznie do zera i tworzy, to jest. i tworzy nam nową osobowość. Jak w jednym z wywiadów powiedziała autorka scenariusza Gabriela Muskała, ta fuga jest fascynująca i właśnie przerażająca, i bardzo często dotyka ona ludzi, którzy są za słabi, aby świadomie zmienić swoje życie. To jest w ogóle dla mnie coś niepojętego: jak ludzki organizm jest w stanie na skutek, w ogóle, co się musi wydarzyć, żeby, żeby się coś takiego zadziało. Ten mechanizm obronny, bo ta, ta, ta, ta fuga to też jest manifestacja pewnego rodzaju ucieczki od, nie wiem, konfrontowania się z lękiem, jakiś, z jakimiś złymi przeżyciami. I tutaj nasza bohaterka, naszą bohaterkę właśnie coś takiego spotyka. Ona budzi się na tym dworcu zupełnie jako inna osoba, nie pamięta kim jest i próbuje na nowo sobie to życie poukładać, ale... To jest też ciekawe, bo to, ta, ta Alicja to jest taka kobieta w stanie czystym. Te, te jej zachowania na, na tym przystanku, na tym, na, na tym peronie, to przypominają no, takie zdziczenie pozbawienie wszelkiego rodzaju społecznych ograniczeń, co wydało mi się też bardzo ciekawym głosem, jeśli chodzi o rozmawianie w ogóle o kobiecości. Tak, masz rację i, i to jest fajny foreshadowing tego, co oglądamy później, gdy okazuje się, że Alicja jest na przykład kobietą dużo bardziej wyzwoloną, która w relacjach takich... Typowo seksualnych, erotycznych ze swoim mężem, nie mężem, e, te, tak go nazwijmy, jest e, dużo bardziej otwarta. Jednak widzimy ewidentnie pewnego rodzaju zaskoczenie e, na twarzy męża i jest to niejako sugestia, że ich jakby wspólne życie wyglądało wcześniej inaczej, tym bardziej, że no. W, w, jakby w dalszej części filmu, no dostajemy taki sygnał, że no w tym małżeństwie nie działo się najlepiej, więc tutaj ten moment takiego resetu psychicznego jest rzeczywiście dla kobiety... Taką chwilą, kiedy może się swoją kobiecość budować zupełnie inaczej, i, i, to, wiesz, i to działa bardzo ciekawie na, na, wiesz, na płaszczyźnie typowo fabularnej, czyli kobieta nie pamięta, kim jest, więc zachowuje się zupełnie inaczej, mhm. i na takiej płaszczyźnie bardziej ogólnej, czyli to, jak bardzo jakieś społeczne konwenanse właśnie ograniczają, ograniczają sposób, w jaki my kobiety wyrażamy swoją seksualność i jak wyrażamy swoje pragnienia. I, I to Smoczyńskiej udało się pokazać w sposób po pierwsze ciekawy, a po drugie pozbawiony takiej warstewki taniego dydaktyzmu, nie? że mm -hmm. na, na takiej zasadzie, o ja wam pokażę jak to z tym patriarchatem jest. I to jest mm, super istotne dla mnie, bo to jest temat, na którym bardzo łatwo można było się wywalić serwując takie właśnie ostentacyjne komunały, a tutaj ten kontekst sprzęgnięty właśnie z wątkiem amnezji sprawił, że historia była dużo bardziej szczera. I dużo bardziej wiarygodna w tym, jak pokazywała właśnie to, yy, takie, wiesz, yy, yy, jakby to powiedzieć, yy, to takie natchnione przebudzenie, nie? że kobieta mm -hmm. się budzi i kobieta się odkrywa na nowo. Yy, tu łatwo bardzo operować takimi górnolotnymi określeniami, ale na, na takiej warstwie samego filmu myślę, że to działa w taki dużo bardziej życiowy sposób, tak bym to ujęła. A, bo powiedziałaś, przed chwilą użyłaś takiego określenia, że jest w twoim odczuciu to film szczery. Yy, Złapię się tego. Mhm, bo nie, wiem, czy, nie wiem, czy też podczas seansu miałaś takie wrażenie, że to jest jednak film bardzo mocno zdystansowany. I yy, ja odnośnie tej szczerości to yy, mam drobną wątpliwość z tego względu, mhm. że... Yy, Przede wszystkim takie sytuacje jak fugi dysocjacyjne, nie sprawdzałam przed podcastem żadnych tutaj danych statystycznych, ale wydaje mi się, że to nie jest taki przypadek, który ma miejsce zbyt często. Więc tu już do pewnego stopnia dostajemy pewnego rodzaju wyjątkowość sytuacji. Nie? Mhm. To, to z jednej strony. A z drugiej strony sposób, w jaki ten film jednak odrobinkę ociera się o taką coś na pograniczu może baśni, może przypowieści, przez co te zachowania bohaterów, które obserwujemy, nie do końca wydają mi się też taką sferą, z którą mogę się utożsamiać. Bo nie wiem, czy, czy, czy czułaś to samo podczas seansu, ale właściwie ja żadnego z tych bohaterów, tak do końca nie polubiłam, przez co ten poziom empatyzowania z nimi był w moim przypadku bardzo utrudniony. Oczywiście obserwowałam poczynania Alicji i Kingi, mm -hmm. jednej, jednej osoby i pod, pod tym kątem trochę jej kibicowałam i byłam ciekawa, jaką, jaką decyzję podejmie, ale pewnego rodzaju surowość zarówno w prezentowaniu tych wydarzeń, jak i surowość formy, bo my już podkreśliłyśmy, że ten film jest bardzo zimny. Jest mm -hmm. utrzymany w, w takich właśnie wypowiałych barwach, jakieś nie wiem, niebieski, szary, zielony. Wszystko jest zimne, nieprzychylne. Yy, ludzie w ogóle, bohaterowie w tym filmie się nie uśmiechają, więc to też jest dla mnie... W Polsce no, nie ma się z czego czegoś. To, ale to też jest dla mnie taki, nie wiem, motyw bardzo uog uogólniający yy, całość tej opowieści. Więc no jak to jest? Czy, yy, czy jednak tutaj yy, empatia się załącza, czy jednak się dystansujemy i mamy wrażenie, że obcujemy mimo wszystko z pewnego rodzaju artystycznym przetworzeniem, jakąś wizją świadomej reżyserki, która wykorzystuje konkretne elementy, żeby nas... No zachwycić, no, zaskoczyć, prowokować mm, do myślenia. Nie, no jasne, wydaje mi się, że fuga jako właśnie jakiegoś rodzaju zaburzenie, doświadczenie, mówiąc tak bardzo ogólnie, jest tutaj prostym narzędziem fabularnym. Tutaj reżyserka raczej nie chciała zgłębiać, że tak powiem, jakichś tam założeń tego właśnie schorzenia, tylko potraktowała je jako taki punkt wyjścia właśnie do powiedzenia o tym, jaka dwoistość drzemie, no tak naprawdę w kobiecości, prawda, że mm -hmm, mm -hmm. każda z nas jest wtłoczona w jakieś role, oczekiwania i gdzieś musi balansować na granicy tych gąb, że tak powiem, nie? Mm. I, i, I to w tym filmie jest, jest zawarte. I tutaj też no, pojawia się takie pytanie, które często gdzieś mi tam towarzyszy, szczególnie w, w kontekście wielu współczesnych filmów, mianowicie, czy lubienie bohaterki, lubienie bohatera jest konieczne, aby sens był dla ciebie w jakiś sposób satysfakcjonujący. I ja się często łapię na tym, że nie wiem, jeżeli bohaterka nie wzbudziła mojej sympatii, to, to ciężko mi oglądać dany film. No, to jest instynktowne. Nad tym się człowiek tak naprawdę nie zastanawia i nieraz to jest zupełnie naturalna i, i taka no, oczywista reakcja. Ale tutaj miałam taką sytuację, że jednak rozkminiałam dlaczego reżyserka decyduje się właśnie na taki rodzaj bohaterki. Bo jak najbardziej tutaj mamy do czynienia z świadomą kreacją. Wydaje mi się, że Smoczyńska i Muskała świadomie chciały właśnie pokazać Alicję Kinga jako bohaterkę, która... Jest nieprzyjemna, prawda? No, no, no nie oszukujmy się, nie, tak jak mówisz, nie wzbudza do końca sympatii, uh -huh, uh -huh. ale to ma konkretny cel i powiem ci, że mi mimo wszystko to nie przeszkadzało w sensie. raczej prowokowało mnie do różnego rodzaju rozkmin, zastanowienia się trochę nad tym, jaki... I, i, I jaka rzeczywistość y, towarzyszy nam w takim realnym życiu, nie? No bo ten film bardzo mocno y, operuje gdzieś tam taką właśnie y, figurą... Y ról społecznych, figurał tak. wepchnięcia tak naprawdę osoby, nie tylko kobiet w określoną właśnie rolę społeczną. Przecież jednym z takich mocniejszych dialogów jest rozmowa właśnie Alicji z mężem, gdy on sam się jej przyznaje, że gdy, gdy zniknęła, on był pewien, że nie da sobie rady, więc tutaj też jest jakby taki sygnał tego, jak społeczeństwo Postrzega często samotnych ojców jako, nie wiem, jakieś jednostki wybrakowane, które bez tego kobiecego pierwiastka nie dadzą sobie rady z wychowaniem syna, czy, czy ogólnie dziecka, prawda? Mm -hmm. więc, więc ten kontekst jest bardzo istotny. Ale wydaje mi się, że fakt, że, że ci bohaterowie są tacy, a nie, nie inni, nie szkodzi temu, żeby ta historia gdzieś tam mimo wszystko mocno rezonowała i chyba w dużej mierze jest to zasługa właśnie tego, jak Muskała rozpisała dialogi, jako tak, takie tak. totalnie w wielu scenach intuicyjne i zupełnie naturalne. Na zasadzie, gdy rozmawia ze swoją podobną koleżanką, bo tak naprawdę nie dowiadujemy się, czy rzeczywiście się kolegowały, prawda? I, i rozmawia totalnie na luzie, że no ja się nie chcę wam wcinać, jeżeli y, jest ci dobrze z moim dawnym mężem, to niech będzie, ja, dla mnie to luz, dla mnie jest to sytuacja zupełnie naturalna, więc to są takie sceny, które pokazują ci, jak bardzo jakieś y, oczekiwania, jakieś właśnie role społeczne, które gdzieś tam się na nas nakłada, są tylko jakąś formą, która y, potrafi być, no, pułapką, z, z której gdy się już wyrwiemy, no, to, I patrząc na, na tą sytuację z boku, dostrzegamy właśnie to, jak byliśmy w określony sposób formatowani, więc to uważam chyba za taką największą siłę, siłę tej historii, że przyglądając się z boku, właśnie z tego dystansu, o którym mówisz, mm -hmm. dostrzegamy pewne rzeczy w bardziej, powiedziałabym, Wyraź... w bardziej wyraźny sposób niż gdyby Smoczyńska rzeczywiście kręciła kolejną, nie wiem, jakąś smutną historię, w której by kręciła paluszkiem jak wielu przed nią i pewnie wielu po niej. Tak, to nowoczesne kino feministyczne, bo ja myśląc o Agnieszce Smoczyńskiej bardzo często układam sobie w głowie takie hasło, że ona uprawia nowoczesne kino feministyczne, które polega na tym, że nie potępia się bohaterki, nie? Że Oj tak, to pozwa bardzo ważne. Pozwala jej się pójść jakby tam, to taki straszny frazę zaraz użyję, ale pójść tą swoją drogą bez względu na to, jak zareaguje na to otoczenie. Ten wybór, który Alicja musi dokonać jest też fascynującym aspektem części jej nowej osobowości. To, to wszystko się tutaj przepięknie przeplata, super układa w, w, w przeróżne Rozkminy na temat tak społecznych ról, na temat kobiecości, tak jak słusznie, słusznie zauważyłaś, a to przeplatanie się ma też jeszcze jeden bardzo mm, ważny aspekt, mianowicie ta gatunkowość, na której te, teraz chciałabym się chwileczkę zatrzymać i zadać Ci pytanie Marta, jakie wrażenie odnosisz Czego tutaj jest więcej? Bo to jest, Fuga jest takim filmem, który balansuje trochę na tej granicy gatunkowej. Sama Smoczyńska mm -hmm. na temat gatunków bardzo często w wywiadach mówi o tym, że te wykrystalizowane jest takie sztywno określone gatunki w obecnym artystycznym świecie nie mają racji bytu, bo wszystko jest płynne, nieokreślone i mm -hmm. kompozycyjnie elastyczne. Bardzo mi się ta koncepcja podoba swoją drogą i też cieszę się, że Smoczyńska ma taką odwagę, żeby pozostać wierną tym swoim artystycznym założeniom. A Fuga jest taką opowieścią, w której styka się bardzo dużo elementów, bo mamy mały dramat rodzinny, mamy mhm. horror psychologiczny, mamy thriller, mamy film z zagadką, trochę melodramatu tutaj nam się też załącza, no bo ta opowieść o rodzinie, o relacji, dramat oniryczny, no a może skandynawski noir, powiedz mi, czego, czego w twoim odczuciu jest w tym filmie najwięcej? Który z Jejku. tych gatunków dominuje i czy w ogóle jakiekolwiek? Czemu my w zasadzie wymyślamy aż tyle gatunków, weź mi powiedz, naprawdę utrudniamy sobie życie sami, tak naprawdę, <laughs> jeżeli chodzi o mój odbiór, to. To jest trudne pytanie. Ja tutaj ironizuję, ale tak naprawdę ciężko jest udzielić jednej klarownej odpowiedzi, bo tak naprawdę wydaje mi się, że zależy. nasza odpowiedź zależy od tego, jak postrzegamy dany gatunek, bo nie wiem, dla niektórych osób horror jest w momencie, gdy jest taka siła nadnaturalna, a gdy hmm. masz to uczucie grozy, a nie strachu, to już jest na przykład thriller, nie? Więc, więc tutaj zależy, jak ktoś z nas, jak, jak po prostu postrzegamy te nurty. Ale ja chyba bym się jednak zbliżyła mimo wszystko najbardziej do horroru, bo no, ja oglądając też. Fugę miałam poczucie obcowania z światem bardzo klaustrofobicznym, takim, hmm. który gdzieś tam bardzo mocno mnie osaczał, więc y, odpowiadając jeszcze na twoje wcześniejsze pytanie, y, może nie do końca sympatyzujesz z bohaterką z różnych powodów, ale totalnie masz y, łatwość odczuwania tego, co ona właśnie hmm. poprzez to, jak ten świat jest skonstruowany jest Przez to, że jest właśnie tak chłodny, tak odpychający, czujesz się trochę w takiej pułapce jak bohaterka, więc y, tutaj bardzo, y, bardzo dobrze z tobą rezonuje to jej poczucie takiego y, z jednej strony zagubienia, ale też pragnienia, żeby ten swój świat budować po swojemu, prawda? Nawet... Y, Lokacja, w której został umieszczony dom małżeństwa kojarzy mi się właśnie z takimi skandynawskimi horrorami, które omawiałyśmy w, w tu i ówdzie I, i, i wiesz, mamy przestrzeń, która teoretycznie ma sporo aspektów, które kojarzą się z jakąś przytulnością, szczególnie w środku... Różnego rodzaju takie domowe gadżety gdzieś tam nam sugerują, że gdzieś ta przytulność rodzinna jest. Tej przytulności ja w ogóle nie czułam. <śm> nie, nie, nie. To. <śm> Absolutnie. A z, <śm> a z drugiej strony to wszystko jest właśnie naszpikowane jakimś takim poczuciem, w wobec y, świata zewnętrznego, więc, więc, kurde, horror, horror, naprawdę. I tylko, że to jest horror kreowany zupełnie y, środkami nieoczywistymi, więc y, totalnie rozumiem, że film może y, kojarzyć się z, z zupełnie innymi gatunkami, y, w, wiesz, w przypadku różnych ocen. Tak, horror psychologiczny to jest zdecydowanie też najbliższe mojemu sercu skatalogowanie w, w drugiego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, bo z tymi psychologicznymi horrorami to bardzo często kojarzą mi się też takie filmy, które wywołują we mnie niepokój ale też ja nie do końca zdaję sobie sprawę, dlaczego się czuję tak bardzo zaniepokojona. W przypadku fugi jest bardzo dużo elementów yy, zwyczajnych, takich, yy, takiej przerażającej codzienności yy, i te elementy doprowadzały mnie po prostu na skraj wytrzymałości nerwowej, bo yy, nie wiem, czy yy, zwróciłaś uwagę na to, jak reagują najbliżsi Alicji, kiedy ona się pojawia. Oni mhm. patrzą na nią w taki sposób z jakimś nie wiem, wyrzutami. Dlaczego jakby, się pojawiłaś? Co, co, ty, co ty tu robisz? Nie ma w tym filmie, to, ten skandynawski trop to też jest, myślę, te, też dobry element, bo ta, ta, ta, ta, ten skandynawski chłód emocji i jednocześnie no, po raz kolejny użyję tego słowa, ale pewnego rodzaju zdystansowanie. Oni się, to że się nie śmieją to jedno, ale też są tacy bardzo zawieszeni w tym swoim życiu, że Cokolwiek by się wokół nich nie działo, to i tak biorą to tak jakoś, jakoś bez emocji. Co też przekłada się na, na moje jako widza odczuwanie, bo wyobrażam sobie, że gdyby po dwóch latach ktoś mi bliski, kto, ktoś kto zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, kogo próbowałam szukać, nagle by się pojawił znikąd, no to ja bym... Może bym była delikatnie zaniepokojona <grym> i, i też taka, proszę, ja bym taką postawę zachowawczą, ale chyba jednak bym się cieszyła, że odzyskuje członka rodziny. Natomiast tej radości tutaj nie ma. I co ciekawe, przejawia się to nie tylko w odniesieniu do dorosłych członków rodziny m, Alicji Kingi, ale także do jej syna. Czyli to, to o czym rozmawiałyśmy, że ta a, po, po, amnezja, która dotyka bohaterkę, działa jakby w dwie strony. To też jest trochę tak, że skoro ona zapomniała o rodzinie, to być może rodzina również spróbowała zapomnieć o niej i niektóre y, sytuacje codzienne ułożyć sobie od nowa. I na przypadku, w przypadku Danielka, syna y, głównej bohaterki, bardzo mocno to widać, że on, y, on już się pogodził nie? z losem. Już, mm -hmm. y, już mama, już mamy nie ma, już jest inna mama, która się pojawia i pomaga, pomaga tacie. A Co jest dla mnie też y, y, czymś, co wywołuje właśnie taki podskórny niepokój, to wszystkie te sceny, y, kiedy Daniel... Y, pokazuje taką właśnie jawną wrogość w stosunku do kobiety, która no jest, jest jego matką. Ta scena na przykład z pineskami w łóżku. No to jest... Wow, coś przerażającego dla mnie. Te, te wszystkie momenty, kiedy, kiedy, kiedy on ucieka, albo kiedy prosi i tatę, żeby zamknął drzwi, żeby odciął ich od, od tej obcej, obcej kobiety, to jest przerażające. A jednocześnie na tę warstwę horrorową w moim odczuciu rzutuje też to, że my nie do końca wiemy co spotkało tę bohaterkę, bo no, to, że ona się pojawia po, tych, po, po, po tym wypadku i potem mija dwa lata, to to wszystko jest nadal sfera naszych wyobrażeń. Nie wiemy, co się działo, jak zarabiała na życie. Wiemy, że przez dwa lata najprawdopodobniej była w Warszawie, ale co robiła? Dlaczego rodzina jej nie szukała? To są wszystko takie, takie elementy, które dotykają gdzieś też moich takich yy, chyba osobistych lęków i, i w przypadku Wydaje mi się, że kobiet, widzek, mhm. też ten film może zadziałać w podobny sposób. No tutaj ten trop takiego wyobcowania ze strony rodziny, o którym wspomniałaś, jest szalenie ciekawy, bo mhm. rzeczywiście coś jest mocno nie tak, prawda? Bardzo mocno tutaj, tak. I powiedzmy tutaj wątek męża może być w jakiś sposób czytelny, no bo zastanawiamy się, okej, okay, facet został e, sam z dzieckiem i jak sobie radził z nim do nieobecność żony, w jaki sposób e, w ogóle sobie z tą stratą, znaczy stratą, z tą niepewnością radził, nie? Ale, ale z Marta, z jaką niepewnością? On zrobił grób swojej żonie. Kurde, on, już ją po, on już ją pochował. już dla Ale nieko... wiemy, wiesz, ale potem wiesz, dowiadujemy się jakby całej tej historii, prawda? Tylko tutaj mnie bardziej chyba nawet zastanowiła e, reakcja rodziców. Jeszcze e, ojciec tam wykazuje jakieś e, tam sygnały, że gdzieś tam na tej córce mu zależy, że, że, że jakiś, mm -hmm. w jakiś tam <grych> sposób e, może nie do końca e, zgrabny, że tak powiem, <grych> e, próbuje jej okazać jakąś tam pomoc, uczucie, nie? A matka jest rozczarowana, nie? <grych> tak, tak. A matka jest rozczarowana, nie jest. że jej córka... Nie nie wróciła taka, jaka zaginęła, i w ogóle przejmuje się raczej rzeczami typu Dlaczego co chodzisz powie? goła po domu? Tak. Y Jakimiś tam y właśnie po raz kolejny społecznymi konwenansami mm -hmm, niż mm. y rzeczywiście dobrostanem córki i to właśnie może być bardzo mocno czytelne dla widzek, o czym, o czym wspomniałaś przedtem, bo często wydaje mi się, że my jako kobiety właśnie mierzymy się z takimi reakcjami, szczególnie w rodzinie. No, myślę, że zarówno ja, jak i ty mamy podobne historie nawet ze swojego najbliższego otoczenia, gdy usłyszałaś powiedzmy tekst typu, no zachował się tak, a nie inaczej, mm -hmm. bo co ktoś powie, albo bo tak, tak wypada, a tak nie wypada, Więc to rzeczywiście mimo tej baśniowej otoczki, takiej, takiego trochę odrealnienia, te, te właśnie sceny, te jakieś takie drobiazgi, często niewypowiedziane w mhm. konkretnych rozmowach, sprawiają, że film jest osadzony w takiej, no, powiedziałabym, piorunująco szczerej rzeczywistości. I to są właśnie te, te, te aspekty, które... W moim przypadku sprawiły, że no, ten sens okazał się jakby zupełnie innym emocjonalnym doświadczeniem niż, niż, niż córki dancingu właśnie. A horrorem dla ciebie nie było też, no, w sensie źródłem niepokoju, nie była też pewnego rodzaju nieobliczalność, bo w tym filmie mamy obie strony dramatu zarysowany w taki sposób właśnie jako kogoś nieobliczal, nieobliczalnego. I ten strach jest dwustronny, bo z jednej strony otoczenie boi się Al Alicji, no bo ona pojawia się taka zdziczała, nie wie jak się zachować, yy, mówi to, to, co myśli mając w nosie, yy, jak zostanie to odebrane. A z drugiej strony Alicja też się boi, bo yy, widzi ludzi, którzy... No, zostało jej powiedziane, że są to jej najbliżsi, jej rodzina, a oni nawet nie zadają pytań. Oni od razu patrzą na nią, tak jakby się nic nie zmieniło i chcąc od razu wtłoczyć ją w te wszystkie społeczne ograniczenia. Nikt nie pyta jej, jakie są jej oczekiwania, co się zmieniło, dlaczego zniknęła. Mają tylko jakieś tam pretensje, pretensje o to, że no tutaj niby, niby nie pamiętasz, jak się nazywasz, gdzie byłaś, co robiłaś, dlaczego odeszłaś, a pamiętasz, gdzie w, w naszym domu są kobiety. Albo y, co, jak to się stało, że nasz synek ma tam jakąś maskotkę. To, to, to rodzina, to, to też jest, Fuga jest również filmem krytykującym y, rodzinę jako tę podstawową komórkę społeczną. To mm -hmm. no właśnie ci najbliżsi, którzy w tej chwili próby, tej największej chwili próby w momencie, kiedy no, odnajduje się zagubiony członek rodziny, oni powinni być dla niej oparciem, a to się okazuje, że ta Alicja z niebytu to jest takie piąte koło u wozu. oni już są pogodzeni z losem, niby tam wzruszeni, że się znalazła, ale jakby jej jakby jej nie było, to też nic by się nie stało. To jest no to straszne, straszne, prawda? I to wydaje mi się też motyw często przewijający się w filmach Smoczyńskiej, że no rodzina jako taka bardzo konserwatywnie postrzegana komórka społeczna, mhm. no jest, mówiąc bardzo ogólnie niewypałem, prawda? Tak. No, w Córkach Dancing'u dostajemy obraz takiej a nie innej rodziny i jakby dowód na to, że najbliższe więzi nie Koniecznie łączą się z tym, uh -huh. co my postrzegamy jako rodzinę. Tutaj, no, tak jak, tak jak mówisz, no, ta rodzina jest zupełnie jakby oparta na innych założeniach niż, niż jakaś tam bliskość. Tej bliskości nie wiadomo, czy nie chcą sobie dawać, czy, czy nie potrafią, jak, jak to naprawdę wygląda. Tutaj nie dostajemy, że tak powiem, jasnych odpowiedzi. Możemy się domyślać, że to jest jakby efekt tego pędu za nowoczesnością trochę, no bo tutaj Alicja, mąż Alicji mieszka w jak najbardziej no, powiedzmy luksusowym domu, że w jakiś sposób możemy się domyślać, że byli lepiej sytuowani. Jest też ten wątek nieszczęsnej kolacji, gdzie po prostu facet rozmawia o interesach gdzieś tam pomiędzy tymi rozmowami dołącza do, do grupy, więc jakby ten pęd za nowoczesnością jest tutaj obecny. I jasne, to może być trop bardzo taki oczywisty i nie do końca trafiony, ale wydaje mi się, że gdzieś tam mimo wszystko sprzęgnięty z tym, jak Smoczyńska postrzega świat trochę w takich, powiedziałabym, retro wizualiach. Mhm. W zależności od tego, jaką historię omawiamy, to ta warstewka retro jest pokazana trochę inaczej, ale wydaje mi się, że w Fudze też jest y, widoczna y, w tym, jak właśnie bohaterka nie do końca odnajduje się w tym y, bardzo nowoczesnym, bardzo szybkim świecie i decyduje się trochę z tego świata wypisać, no ale wiadomo, ze względu na to, że dostajemy zakończenie otwarte, dalszych losów możemy się tylko domyślać, ale to są takie rzeczy, które właśnie pokazują spójność Smoczyńskiej w tym, jaką jest reżyserką, w tym jak postrzega kobiety, co zdecydowanie się wpisuje właśnie w to nowe kino feministyczne, o którym, o którym wspomniałaś i właśnie to, że tej bohaterki nie ocenia, co jest no Bardzo dla mnie szalenie ważne, ważne bo mhm. tutaj o ocenę było bardzo łatwo. No, i to, ale z drugiej strony też się zastanawiam, w jaki sposób w ogóle ocenić taką postawę, bo to też trzeba by patrzeć dwutorowo. Z jednej strony patrzeć bardzo tak indywidualnie pod, pod kątem typowo tej bohaterki i tego, co, co jest dla niej lepsze. A z drugiej strony poprzez te wszystkie społeczne ograniczenia, które są na nas nakładane, bardzo trudno jest rozmawiać o tym filmie, bo bohaterka też nie ma przed sobą postawionego lekkiego zadania, musi na nowo siebie zdefiniować, na nowo określić ramy swojej kobiecości, swoją tożsamość i ta tożsamość to też jest, wydaje mi się, jeden z takich dominujących tematów, bo... To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, czym jest nasza tożsamość, czy pod kątem tożsamości rozumiemy przeszłość i pamięć, a mhm. może tożsamość i to kim jesteśmy, to jest pewnego rodzaju zdefiniowanie przez miejsce, w którym żyjemy no tu i teraz, tu i trwamy, przez miejsce w którym pracujemy, przez ludzi, którzy nas pamiętają i znają, czy to oni stanowią strażników naszej tożsamości. Tam jest taka też ciekawa scena, kiedy Alicja rozmawia, rozmawia z tą przyjaciółką rodziny, która opiekowała się mężem i Danielem i ona się jej pyta, gdzie ja Pracuję. Tak, kim, tak, tak, tak jestem. Czy się przyjaźnimy? Więc to, to, to też jest no dość, dość ciekawy aspekt i też dość ciekawie formułujące pytanie, która wersja nas jako osób jest tą wersją prawdziwą? Czy osoba, którą. Ktoś tam pamięta, mhm. czy to kim jesteśmy teraz, czy ta nowa psychika, tak zupełnie inna osobowość wykreowana poprzez to psychiczne zaburzenie, czy to nie jest przypadkiem jakaś taka manifestacja naszych ukrytych pragnień. No bo właśnie, być może tak. życie Alicji, dostajemy takie sygnały, że nie było szczęśliwie. Mąż chciał, jej, chciał się rozwieść, chciał zabrać jej dziecko. Praca, jak to praca, być może nie sprawiała jej satysfakcji. Może tam były jeszcze jakieś inne rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Więc jak to jest z tą, z tą tożsamością? Czy, ty, ty, ty, ty, ty, ty, wiesz, ty, Jaka jest też w ogóle definicja szczęścia? Czy jest to spokojne Jezu, życie? jakie grube to no. słuchaj. Ale to wszystko jest w tym filmie, właśnie. Jasne. Niby opowieść o kobiecie, która, sobie po, mhm. która po dwóch latach wraca do rodziny i próbuje się na nowo w tej rzeczywistości odnaleźć. Ale y, to jest naprawdę ciężki temat do rozkminiania. Nie jak na, mhm. y, jak na y, będąc takim outsiderem we własnym domu i burząc te wszystkie relacje, czemu to w ogóle służy? Odcięciu się od tej przeszłości i pójściu naprzód? czy zbudowaniu czegoś nowego na gruzach poprzedniego życia. Bo mhm. to też jest wydaje mi się bardzo fascynujące w twórczości smoczyńskiej, że mamy do czynienia ty wspomniałaś o tej dwoistości, nie? o tym rozdzieleniu mhm. światów. I po raz kolejny w przypadku Fugi mamy opowieść o tym, jak kłócą się z sobą takie, ta stagnacja, zatrzymanie, akceptowanie stanu rzeczy takim, jakim jest i ta pasja, to odczucie, że musimy pójść naprzód. No to to o tym filmie można godzinami rozmawiać. Tak, ale właśnie, można rozmawiać godzinami, a zarazem zgodzę się co do tego, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli, że z jednej strony można rozmawiać, a z drugiej strony fuga też nie jest łatwym filmem, żeby nie o nim jest. rozmawiać, bo jakby w córkach dancingu masz tropy, które same się analizują, że tak powiem, mhm. że rzeczy, które chętnie gdzieś tam wyciągasz i, i dopisujesz do nich znaczenia, jak jakieś tam y, własne wyobrażenia na ich temat. A to się dużo rzeczy dzieje pod powierzchnią, nie? Tak, I trzeba ta, ta, się ta, do tego wykopać. W ogóle Fuga to jest taki film, w którym wydaje mi się, że nie jest łatwo określić y, właśnie emocje, jakie towarzyszą nam zarówno w trakcie seansu, jak i emocje, które dzieją się na ekranie, bo mhm. tutaj rzeczywiście ten wątek tożsamości jest no, szalenie istotny i tutaj łatwo gdzieś tam, wiesz, posługiwać się totalnymi komunałami, no bo od momentu premiery filmu wątek tożsamości, wątek pamięci, no został wydaje mi się odmieniony przez wszystkie przypadki również w, w polskim kinie I, i ciężko gdzieś tam powiedzieć coś nowego na ten temat, prawda? Tak. Ale rzeczywiście Oczywiście tutaj jest bardzo wyraźnie pokazane to to rozróżnienie, czyli jak na kształtowanie naszej, jak na kształtowanie tożsamości wpływa środowisko zewnętrzne, a jak my sami i czy my możemy w ogóle budować jakby swoje postrzeganie świata w oderwaniu od tego świata zewnętrznego, czy jesteśmy, wiesz, tymi przysłowiowymi, przysłowiowymi, samotnymi wyspami, czy jednak nie możemy się totalnie odciąć od tego, co nas otacza. Wiesz, Smoczyńska sięga gdzieś po te, po te tematy, które przecież były też w Córkach Dancingu, tylko że właśnie ulepione z takiej opowieści o syrenach i, i totalnie baśniowej. Tutaj natomiast mamy historię dużo bardziej realistyczną, ale że ale Rzeczywiście też jest ten wątek samotności, wątek odnajdywania siebie na tle nieprzyjaznego otoczenia, i to są rzeczy, które wydaje mi się ciężko ubrać w słowa. Nawet sam fakt, jaką nastręcza mi w tym momencie trudność, gdzieś, gdzieś wyartykułowania tego, co ze mną zostało po tym sensie, najlepiej świadczy o tym, jak gdzieś tutaj smoczyńska poważnie zryła nam na banie, że tak powiem, bardzo, bardzo zryła. kolokwialnie. Oj. ale w też taki sposób, inny, bo jakby to powiedzieć, nie w taki bardzo ostentacyjny, przesadzony, no zresztą y, dużo tutaj mówimy o tym, że jest to film wyciszony, ale jednocześnie film, który w tym wyciszeniu jest naładowany jakimiś tam emocjami totalnie skrajnymi, nie? Że z jednej strony Potrzebą takiego bezkompromisowego poczucia wolności, a mm -hmm. zarazem y, takim totalnym stłamszeniem w miejscu i czasie, i, i jakichś właśnie tych rolach społecznych, o których wspominałyśmy, nawet pod kątem tego, jak... Kobieta powinna wyglądać. Tutaj też są takie różne drobiażdżki sprzedane właśnie w takich pozornie mało znaczących dialogach, czy jakichś tam przytykach typu, nie wiem, wyglądasz jak dziwka, bo no. ubierasz się w taki, a nie inny sposób. Więc tak naprawdę naszą tożsamość budują totalnie różne rzeczy i też rzeczy których nie chcielibyśmy gdzieś tam w sposobie, jakich, w sposobie jaki postrzegamy sami siebie, więc no, dużo rzeczy się tu dzieje, naprawdę. Przepiękne jest też to, w jaki sposób ta historia jest w ogóle opowiadana, bo Alicja sprawia wrażenie takiego obserwatora trochę, a my podążając za nią Patrzymy na świat jej oczami, ale właśnie z tym dystansem. To też jest po raz kolejny potęż, dowód potężnej wirtuozeli i świadomości Agnieszki Smoczyńskiej jako twórczyni. Jej współpraca z Marcinem Lenarczykiem, dźwiękowcem, który współpracuje z nią przy większości tych projektów, bo podobnie jak w Córkach Dancingów w Fudze, mamy również krajobrazy dźwiękowe autorstwa Lenarczyka. Cudownie jest ten film udźwiękowiony Przede wszystkim ten dźwięk jest bardzo wyraźny, ale także poprzez te ciekawe efekty, nie wiem, bulgotów, wzmacniania oddechów, wygłuszania tła, nie wiem, jakiegoś podbijania szumów. Dźwięk staje się ważnym elementem opowieści i też osobną manifestacją wewnętrznego świata Alicji Kingi. To jest też cudowne, bo ona sprawia wrażenie zamknięcia w takiej swojej indywidualnej rzeczywistości niedostępnej dla reszty bohaterów. Jest takim i to jest też fascynujące, jest takim pustym naczyniem, pozbawionym trochę emocji, bo tam mamy w filmie Taką scenę, kiedy Krzysztof, mąż Alicji, pokazuje jej mhm. sceny z przeszłości, jak się urodził jej, ich, ich synek, jak to dziecko jest karmione przez nią piersią, czyli te wszystkie takie matczyne, matczyne zachowania i on zdaje się patrzeć na nią, z takim, nie wiem, niesamowitym wyczekiwaniem, aż coś się w niej ruszy, pojawi, prawda? Aż, aż jakaś emocja w niej drgnie. I to, że Alicja jest tak bardzo zdystansowana, ona zdaje się być z jednej strony na marginesie całej tej historii, mhm. a z drugiej strony też bardzo często wtapia się w tło. Nie wiem, czy te, te, zwróciłaś uwagę, ale tam jest kilka takich scen, kiedy jest malutka dopasowana do rzeczywistości. Tak. Tam taki moment na, na plaży, jak ten piasek ją otacza, albo yy, sama ta chwila, kiedy pojawia się po raz pierwszy na progu rodzinnego domu, no to nawet kolorystycznie tam tej i niebieska kurtka <laughs> po prostu jakby się wtapiała, wtapiała w, te, w, te, w, to, w to otoczenie. Więc yy, to też jest yy, rzecz jasna jakiś motyw yy, pewnego, yy, czy tam symbol, yy, pewnego yy, ograniczenia, pewnego zawłaszczenia osobowości przez y, otaczający świat. Co też... Ale to jest y, też ciekawe połączenie, biorąc pod uwagę nawet mm -hmm. y, rodzaj tych printów. Nie? Tu mamy y, tą panterkę, kolory bardzo mocno określone, ale one no, nie. No bo ona jest taka dzika, nie? Tak, tak, tak. <laughs> ale one nie, zarazem nie są narzędziem, które gdzieś by tam y, Alicję właśnie wydobywało z tego świata. Ja się totalnie zgadzam z tym, o czym mówi że ona jest bardzo mm, wtłoczona w tą rzeczywistość. Mm -hmm. Jest bardziej mm, obserwatorką tego, mm -hmm. co się dzieje, niż, niż rzeczywiście uczestniczką. Yy, tak jakby trochę próbowała ten świat. To też jest fajne i wydaje mi się dojrzałe ze strony zarówno Smoczyńskiej, jak i e, Muskały, że ich bohaterka nie jest, że tak powiem, e, taką skrajną buntowniczką, że ona jest, hmm. ona jest na nie i ona nie, prawda? Dostrzegamy tutaj jakieś próby rzeczywiście zaczepienia się w tym świecie. Jakieś przebłyski, w których bohaterka, bohaterce wydaje się, że, że może jednak się odnajdzie w tym świecie. Jakieś takie chwile, gdy zdaje się poddawać temu formatowaniu, co skutkuje naprawdę bardzo emocjonalnymi scenami, szczególnie właśnie w relacji z synkiem, gdy, gdy Alicja, tak wiesz, jeszcze nieumiejętnie, jeszcze tak trochę niezgrabnie próbuje gdzieś tam z nim tą więź nawiązać, no ale jednak no, natury się nie oszuka, więc, więc tutaj mamy do czynienia z historią, gdy z historią, w której amnezja została wykorzystana jako e, takie narzędzie nie tyle do budowania się na nowo, co do e, odwagi, żeby gdzieś tam pójść za tym, co i tak e, było kwestią czasu. Właśnie dlatego to też wydawało mi się szalenie ciekawe, że z biegiem akcji dowiadujemy się, że tak naprawdę prawdopodobnie do tego rozwodu i tak by doszło, że mhm że to była kwestia czasu, że ten wypadek przyspieszył to, co było już nieuniknione, więc to też wydaje mi się dość ciekawa gra z jakimiś tam wizowskimi przyzwyczajeniami co do tego typu historii i wtedy samo to zakończenie nie wydaje się banalne mimo wszystko, bo ja na przykład powiem Ci, że spotkałam się wśród jakichś tam swoich filmowych znajomych z wieloma opiniami, że no y, Smoczyńska w finale już niepotrzebnie dopowiada to, co powinno zostać, wiesz, gdzieś tam zawieszone w próżni i ja się nie do końca z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że to jest już y, takie podsumowanie czegoś, co było oczywiste tak od naprawdę samego od samego początku, początku że to, tak. to nie było jakieś narzędzie służące temu, żeby objaśniać widzowi świat, raczej do tego, żeby Postawić tą kropkę, i No to, to, to jest to, o czym wspominałam. Ta y, ostatnia scena jest dla mnie cudowną puentą y, tych napięć, które mm -hmm. wynikają z konfrontacji, z nas, naszego poczucia stagnacji, z chęcią pójścia y, naprzód. To mnie wszystko bardzo mocno, y, bardzo mocno mnie te, ta, ta finałowa scena poruszyła, bo y, to, to jest trochę tak, że y, ta próba powrotu do normalności sprzed wypadku y, dla tej to jest tak trochę jak przymierzanie, nie wiem, cudzej sukienki, w tym przypadku, nie wiem, przyszłego życia, bo ona próbuje, mhm. próbuje odnaleźć siebie w tej rzeczywistości, ale cały czas czuje się, czuje się obco i musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest to, czego naprawdę oczekuje. Co ciekawe, w filmie mamy zresztą jedną scenę, kiedy Alicja ma na sobie sukienkę i dla mnie ta scena ma też taki wymiar bardzo symboliczny, bo to jest chyba ten moment moment ostatecznego podjęcia decyzji. Ona tak. już wie na 100%, że to rodzinne życie nie jest dla niej, że chce porzucić macierzyństwo, że pomimo jakichś tam drobnych drgań emocjonalnych, które się pojawiły w niej w kontakcie z, z mężem i z synkiem, no to jednak chyba oczekuje czegoś innego. A ta próba, która też trochę została zrobiona wbrew jej woli, mhm. no to była ciekawa, była zaniepokojona, ale teraz odchodząc w kierunku góry Ślęży jest pięknie pogodzoną z sobą. Bardzo jej zazdroszczę tej odwagi, chociaż z drugiej no strony jest mi też bardzo smutno, bo po kilkukrotnym obejrzeniu tego filmu ja sobie tak bardzo mocno zdałam sprawę, jaką cenę ona musiała zapłacić za to, żeby tak do końca siebie odnaleźć. Ale pięknie chyba byłoby wiedzieć, kim się jest i czego się od życia i siebie oczekuje bez jakiegoś takiego um, ograniczenia. A w, wcześniej wspomniałam, że ten film Fuga bardzo mocno kojarzy mi się z twarzą Szumowskiej. To, to, to tutaj też może do tego się odniosę, bo mhm. W tamtym filmie też bohater po tragicznym wypadku dosłownie zmienia twarz i musi na nowo zintegrować się z tą swoją małą społecznością. I też tamten film trochę łączy w sobie dramat i ten horror, bo tam nawet dostajemy scenę egzorcyzmów. I one oba pokazują, że w Polsce... W 2018 roku cały czas trwa kryzys tożsamości. To kino jest takim dość dobrym, nie wiem, barometrem jakiejś atmosfery panującej w społeczeństwie. To też był taki bardzo burzliwy czas, i y, chyba nadal tak jest, że nie do końca wiemy, no, kim jesteśmy i czego oczekujemy od życia. I te obydwa filmy zestawione z sobą y, bardzo fajnie y, próbują uzmysłowić nam prawdę na, na, nasz, na nasz temat. To super jest, jak czasami ym, artystki zupełnie przypadkowo z sobą rozmawiają. Tutaj w ogóle dwie, dwie kobiety, mhm. reżyserki, więc no, Wiesz co, super. tylko to, co wydaje mi się zasadniczą różnicą e jest fakt, że Smoczyńska ma więcej wyczucia w prowadzeniu swoich bohaterów, których nie ocenia, o czym właśnie wspomniałyśmy. Natomiast mhm. Szumowska ma takie tendencje do klasizmu mimo wszystko, do takiego spoglądania na prowincję z perspektywy tej właśnie pani z miasta, co w twarzy widać strasznie, ale nie tylko w twarzy. Natomiast Szumowska ma jednak mimo wszystko jakieś takie wyczucie w portretowaniu tych tak zwanych prostych ludzi z totalną szczerością i z takim podejściem na zasadzie pozwalam wam być y, postacią wielowymiarową, pozwalam wam być sobą bez filtrowania waszego wizerunku przez jakieś moje wyobrażenia i to jest dla mnie wartością naprawdę niesamowitą. Y, jasne, fajnie, że gdzieś tam te tematy pojawiały się w y, podobnym czasie, mhm. ale Smoczyńska wyszła z tej, tej próby no, no lepiej, na pewno bardziej interesująco i, i jednak wykazała się większą odwagą nawet w wyborze Takiej historii, no bo Twarz to jest mhm. jednak no, kolejny film o, o, o polskiej prowincji, nie? Więc, więc jakby tutaj łatwo było w te różne schematy popaść. Natomiast Fuga rzeczywiście gdzieś tam łączy ten świat prowincjonalny, czyli właśnie nawet rodziców Alicji, prawda, z tym, tym wielkomiejskim szumem, bez posługiwania się jakimiś tam powiedzmy stereotypami, co jest no zarobiście ważne i, i, i zarobiście cenne. W ogóle jeżeli chodzi o to właśnie o czym powiedziałaś, czyli właśnie ta świadomość, e, że super jest e, wiedzieć. E, kim się chce być, jaką drogę chce się podjąć. I to też się świetnie łączy z tym w ogóle, o czym ten film jest. No bo mm -hmm. y, jednak często jest tak, y, że filmy, które pokazują nam y, samotne ojcostwo, powiedzmy, nie? Że, że, że to jest y, też y, często realizacja jakiegoś tam schematu, jakiegoś stereotypu i, i rzadko kiedy tu się poz pozwolę posłużyć takim może zbyt odważnym wnioskiem. Rzadko kiedy te filmy są na tyle interesujące, żeby się gdzieś tam wybijały jakimś właśnie oczywistością. Natomiast tutaj bohater, tutaj nas reżyserka zawiesza w takim miejscu, gdzie oceny są kwestią każdego z nas. Ojciec, który zostaje z synem, nie jest tym bohaterem, a kobieta tym, tym wrogiem, tym antagonistą. Oceny są na tyle niejednoznaczne, że sama ta historia żyje i zostaje z nami. No wiadomo, to jest pewna też klisza recenzencka, którą bardzo łatwo się posługiwać. Ale tak jest. No ale, ja... ale, ale tu w przypadku tej historii wydaje mi się, że jest zasadna, że jednak z takimi mm -hmm, emocjami mm -hmm. nas ten film zostawia. Zostawia nas emocjami i zostawia też nas z pewnego rodzaju chęcią poszukiwania tropów, nawiązań. Ja na koniec chciałabym, żebyśmy się przyjrzały takim kilku motywom, które wydały mi się szczególnie fascynujące w całej tej fabu fabule. To no to co? I rola zabawy, Marta, jak myślisz? Bo to, cały ten wątek mm -hmm. zabawowy wydaje mi się. Jedynym takim obszarem, kiedy ta nić porozumienia pomiędzy Alicją Kingą a jej rodziną y, następuje. Ta skomplikowana zabawa w deregulację pozwala nawiązać więzi. To jest też y, bardzo paradoksalne założenie, że y, tam dostajemy przepiękną scenę, kiedy takie karteczki, które są przyklejane do przedmiotów, żeby nasza bohaterka mogła poznać, że no, szafa to szafa, lampa to lampa, to ona razem ze swoim synem Danielkiem zaburza ten porządek świata, wprowadza go w chaos i przekleja te karteczki, zmieniając nazwy codziennych przedmiotów i dając im jakby nowe, nowe znaczenie, nową rolę. I to też jest dla mnie taka scena bardzo symboliczna odnośnie tego zburzenia porządku świata, wprowadzenia go w stan chaosu, żeby spróbować coś na tych gruzach zbudować, w tym przypadku nową rodzinę. I jest jeszcze też ta, ten fajny motyw z zabawą w Zacycyryk i od Cycyryk. To też jest tak. coś, coś drobnego, taka drobna składowa świata, która wpływa no na to, że te, te, ci bohaterowie żyją, nie? Są. To jest trochę taka dziecięca beztroska, prawda? Tak, Że tak. jednak zrzucamy z siebie to piętno dorosłości i powagi mhm. na rzecz takiej e, nieprzefiltrowanej niczym emocjonalności. My jako tak. dorośli często właśnie kontrolujemy nasze emocje pod względem tego właśnie, co wypada, a co nie. E, mhm. Pod względem tego, jak powinniśmy się zachować w określonej sytuacji, w określonej relacji, w stosunku do określonej osoby, nie? A, a to też mamy... Jest... Ta, ta, ta zabawa w Zacycyryk to też jest taki poziom zatrzymania, nie? Do pewnego tak, momentu tak, możemy tak, tak, szaleć, szaleć i ktoś nam mówi stop. I musimy poczekać na kolejną komendę, która nas znowu uruchomi i pozwoli Tak jest Tak jest. Pokazywać Dlatego też emocje. ważna scena w kontekście całej historii to scena tańca, czyli te, te, te wiesz, te, takie sfinalizowanie tej, tej takiej dość niezręcznej kolacji, mhm. gdzie no, bohaterowie raczej nie mają za bardzo ze sobą o czym rozmawiać, natomiast taniec jest dla nich jakimś takim punktem, gdy zrzucają z siebie wszystkie emocje. no Najlepiej to widać właśnie w tym, yy, co się jak, dzieje później. Jak jest poprowadzona ta scena dalej w przypadku Alicji i właśnie jej ta. męża, która kończy się powiedzmy jakimś tam zbliżeniem w samochodzie, takim mhm. wiesz, dzikim, yy, właśnie nieprzefiltrowanym. I, I to pokazuje właśnie, jak takie momenty uwalniają z nas nagromadzone emocje, nagromadzone jakieś y, tam ograniczenia. Pewnie wielu z nas miało taki moment w swoim życiu, gdy taniec okazał się tym jakimś czynnikiem, który pozwolił... Terapeutycznym, nie? Takie? Tak, tak, tak. To... tak zrzucić z siebie te wszystkie, wiesz, y, myśli, ciężary i, mhm. i to, gdzie, y, to, co w nas się gdzieś tam kłębiło. Mhm. Y, więc to jest fajne podkreślenie tych właśnie zabaw, o których ty wspomniałaś, że gdzieś tam y, to są takie momenty y, właśnie tego przysłowiowego zatrzymania się, tego wypisania się z dorosłości, z tego, czego oczekuje od nas świat, na, na rzecz właśnie takiej totalnie nieograniczonej właśnie zabawy i to jest, to jest fajne. To, się wyda to, to wydało mi się też e, szalenie istotne w kontekście tego, jak w jak wielu momentach ten film jest taki, wiesz, pospinany, pokazany, mm -hmm, że no, tutaj mm -hmm. każdy waży słowa, każdy waży e, to, jak się zachowa wobec drugiej osoby, a tu masz takie sceny, które wiesz, są pewnego rodzaju oddechem też dla ciebie jako widza, co jest też bardzo wydaje mi się ciekawe, że nie tylko bohaterowie z, niej, z tych scen czerpią, ale My, też my, obserwując w takim, wiesz, napięciu yy, całą tą historię. No, no, to ja odebrałam scenę tańca zupełnie inaczej. Naprawdę? <laughs> tak, ja tak. Ja powiem ci, że miałam tutaj trochę taki luz na zasadzie właśnie sceny chociażby z Titan, mojej ukochanej mm. I, i rzeczywiście miałam taki moment zatrzymania się, ale to tym bardziej jestem ciekawa twojej interpretacji. Moja interpretacja pokrywa się z tym, co mówiła na temat tej sceny Gabriela Muskała, bo ona w, w jednym z wywiadów podkreślała, jaką, jak ważną sceną jest ten moment, kiedy Alicja i Krzysztof tańczą, ale ja przy tej scenie poczułam z jednej strony taką niezręczność, a z drugiej strony pewnego rodzaju smutek, bo ten taniec, który oni wykonują, z jednej strony jest taki bardzo, są nie? Taki, jakby oni byli w jakimś, mhm. w jakimś transie, w jakimś oderwaniu, w jakiejś zupełnie innej przestrzeni, ale też... Y właśnie ta scena, jak mało która pokazuje obcość i to, że jest pomiędzy nimi jakaś próba nawiązywania kontaktu, ale nieudolna, bo brak tej synchronizacji. Tam jest taki jeden moment, kiedy Krzysztof próbuje naśladować ruchy swojej żony, ale wychodzi mu to z jakimś tam opóźnieniem. I ta, ta synchronizacja, to, że nie mogą się zgrać i to, że jak to pięknie określiła Gabriela Muskała, ciągle się mijają, nawet w, tym, w, tej, w tej przestrzeni takiej rozrywkowej, tanecznej, w tej mm. chwili wytchnienia, no to świadczy o tym, że po prostu no, tego małżeństwa nie ma, nie? że tej relacji nie ma i, i że każdy z nich jest jakby takim osobnym bytem. Za choreografię w tej scenie odpowiada Kaja Kołodziejczyk i wydaje mi się, że zrobiła tutaj kapitalną robotę, bo no jest to też moment bardzo zapadający w pamięć i też jeden z elementów z składowych twórczości Agnieszki Smoczyńskiej, bo i muzyka, i piosenka, która została wybrana, Lovers of Strangers, o Boże, to i, i w ogóle wykorzystanie muzyki, wykorzystanie tańca w twórczości smoczyńskiej jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym aspektem i sposobem pokazywania emocji i tego, tego czegoś, co jest, co jest w nas poukrywane, więc, więc to jest super. I ja jeszcze tylko na chwilkę dosłownie zatrzymam mhm. się na e, motywie lasu, bo ten las w, w filmie również się pojawia, ale jest on taką przestrzenią, ja tam wcześniej wspominałam, że e, Fuga t, trochę kojarzy mi się z baśnią, no to ten las jest jak z baśni. Takie miejsce niespokojne, mroczne, mroczne. Z tajemnicami, niebezpieczeństwami, które gdzieś tam się kotłują w nim. Miejsce, w którym jednostka zostaje poddana próbie i albo wyjdzie z niej zwycięsko zmieniona, albo polegnie. I to jest też to miejsce, w którym łatwo zabłądzić i zgubić drogę oraz siebie. I tak w przypadku tej naszej głównej bohaterki się dzieje. Więc tych symboli, tych skojarzeń, jakichś Zabaw z malarstwem, z fotografią w, w tym filmie jest też bardzo, bardzo dużo, a fuga nie byłaby takim dobrym dziełem, gdyby nie aktorstwo i na koniec myślę, że warto dosłownie trzy zdania powiedzieć na temat tego, jak w tym filmie wypadają aktorzy. Marta. Ojejku, jak wypadają aktorzy? Wypadają rewelacyjnie. Myślę, że no, Gabriela Muskała tutaj jest królową mm. widowiska, mistrzynią ceremonii, bo to. Cały jak czas ona... w tle Agaty Kuleszy, niestety. Dawajcie pani Gabrieli więcej ról. <głosy> będzie <głosy> wszędzie, bo jest naprawdę. Wow, ona zresztą już wcześniej, pani Gabriela już wcześniej pracowała z Agnieszką Smoczyńską, bo występowała w Aridivie również. Mhm, dokładnie. I, i tutaj. Dąd się znają pani. I wiesz co? I tu wszystko, co najbardziej szczere w tym filmie jest na jej twarzy, wydaje mi się, że w ten oczach, film, nie, ta pustka, tak, taka, tak, tak, bo... tak, że ten film byłby um, aż tak emocjonalnym doświadczeniem, gdyby no. właśnie Muskała nie zagrała Alicji na takich różnych skrajnościach. Z jednej strony bardzo łatwo przychodzi jej poruszanie takich emocjonalnych strun, że rzeczywiście zatrzymujesz się nad losem tej bohaterki zastanawiając się, co ty zrobiłabyś w analogicznej sytuacji. A z drugiej strony bywają też takie momenty, gdy totalnie nie rozumiesz jej zachowania i to też jest ok, to też jest spoko. Więc ma wobec swojej bohaterki bardzo dużo Jakieś, jakieś tam zrozumienia, cierpliwości, co wydaje mi się szczególnie cenne w przypadku tak pokomplikowanej historii. Również pan Łukasz Simlat jest tutaj oczywiście no, naprawdę na wysokim aktorskim poziomie. Nie przytłacza Wiesz, swojej partnerki na ekranie. Tym bardziej, że miał tutaj rolę, która operowała jakby wyższym rejestrem emocjonalnym. No bo tutaj mamy powiedzmy ojca, męża, który został sam, który gdzieś tam musiał sobie radzić z trudną życiową sytuacją i nagle jego partnerka wraca. No i co? I jak on powinien zareagować? Czy powinien się cieszyć? Powinien być wkurzony, czy coś jeszcze innego? Mm -hmm. Więc tutaj też jest masa różnych, dziwnych, bardzo skrajnych emocji i aktor z tego też wyszedł obroną ręką, więc wydaje mi się, że ogólnie Smoczyńska ma y, talent do wybierania aktorów do, swojego fil do swoich filmów, bo y, we wszystkich pełnometrażowych y, fabułach to, co się y, u niej najbardziej wybija, to właśnie aktorki, aktorzy, y, dopasowanie casting, do postaci, prawda? Mhm. Więc, więc naprawdę fuga to jest po raz kolejny zwycięstwo aktorów, jeżeli chodzi o, o, o filmy Smoczyńskiej i y, Wydaje mi się, że wypadają świetnie, zarówno w takich bardziej solowych scenach, co wspólnie, jako gdzieś tam zespół aktorski. No, nie powiedziałyśmy do tej pory nic na ten temat, a przecież Fuga ma no, fenomenalne sceny erotyczne. No, ja byłam oh. naprawdę pod wrażeniem, jak zostały zainscenizowane, w jak odważny, a zarazem czuły sposób, co wcale nie jest y, takie oczywiste, szczególnie, jeżeli chodzi o polskie kino, a, a tutaj wow, naprawdę robią wrażenie. Tak, w obrazowaniu erotyzmu w polskim kinie to też bardzo często można popaść w banał, a to w jaki sposób bohaterowie spędzają ze sobą intymne momenty, to też jest z jednej strony prezentacją postępującego budowania jakiejś relacji, ale też i obrazem ich emocjonalności, ich psychiki. To też jest, to też jest wspaniałe, w jaki sposób Gabriela Muskała i Łukasz Simlad jako duet się sprawdzają, bo to bez mhm. jakiegoś takiego zaufania i pewnego rodzaju wyższego porozumienia, to większość tych scen nie zagrała, by po prostu nie zadziałała w taki sposób, bo nawet te momenty, kiedy oni rozmawiają o trudnych rzeczach, tam pod koniec ta, ta chwila, kiedy Alicja sobie przypomina, co się stało i, i, i, i mówi swojemu mężowi, że pamięta, że wie, że rozwód, że się bała. Ten moment kiedy przypomina sobie wypadek, no to wyobrażam sobie, jak trudne do odegrania są takie emocjonalne momenty, zwłaszcza jeśli ma się dziecko na przykład. Nie? No to, to, to, to, to, to, to, ten strach o, o swojego syna, no to no, no zagraj to. No to, to, to, to no, przerażające. A tutaj chyba też dobre, które sprawiło, że ta rola Gabrieli Muskały jest taka, jaka jest, no to to, że ta historia była z nią od samego początku, przez 13 lat dojrzewała ta opowieść w, w w głowie aktorki. Ona sama y, jako źródło inspiracji przytacza y, oglądanie programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie i tam na ekranie pojawiła się twarz kobiety, która nie pamiętała kim jest i do studia zadzwonił członek jej rodziny i powiedział, że nazywa się tak i tak, masz żonę, dwójkę, masz męża, dwójkę dzieci i mieszkasz tu i tam. Y, I te, te, ta, ta, ta twarz kobiety, ten, ten, ten wyraz, wyraz jej twarzy, pewnego rodzaju zakłopotania, zdziwienia został z Gabriel Muskałą na długi, długi czas, do tego stopnia, że zdecydowała się uczynić tę postać bohaterką swojego scenariusza, wyszło jej to naprawdę, naprawdę znakomicie, bo czasami to też jest pułapka, jak yy, yy, główną rolę gra twórca scenariusza. Tutaj w, w przypadku pani Gabrieli Muskały mam wrażenie, że ona przemyślała tę opowieść, że była bardzo długo z tą bohaterką i y, do pewnego stopnia udało jej się dotknąć czegoś, o czym my <grywki> widzowie nie mamy pojęcia. Kapitalna jest ta rola. Na, naprawdę w oboje z y, y, Łukaszem Simlatem wbijają się tutaj no, na bardzo, bardzo wysokiej rejestr, a nawet Iwo Rajski, y, Iwo Rajski, który wciela się w postać Danielka, syna Krzysztofa i Alicji, mhm. też, też, też daje radę, bo z tymi młodymi aktorami to nie jest taka oczywista sprawa. Iworański pojawił się między innymi w Detektywie Bruno, w Supernowej, w Magnezji, w 53 Wojnach, I, a tutaj jest zaskakująco dojrzały, jak na dziecięcego mhm. aktora i ten jego wachlarz emocjonalny też, też jest dość szeroki od tej obawy, niepewności. Ciekawości, po jakąś tam otwartą wrogość i taką właśnie dziecięcą beztroskę, szczególnie w tych scenach, kiedy bawi się, bawi się ze swoją filmową mamą. No super tutaj wszystko zadziałało. Naprawdę castingowo i scenariuszowo. No, Tym bardziej, że powiem ci, jak nie. tak sobie myślę o polskim kinie z ostatnich lat, to nie przypominam sobie jakichś dziecięcych aktorów, którzy byliby w jakiś tam sposób ciekawi i mhm. inni wybijający się poza ten schemat dziecięcego mędrca, który uczy dorosłego bohatera życia. Więc, <laughs> więc tu rzeczywiście jest coś nowego, coś innego, bo ja nawet w trakcie tej sceny na plaży, tej zabawy, powiem ci, że oglądając ją, miałam takie myśli, kurde, przecież to brzmi jakby, nie wiem, muskała sobie z tym dzieciakiem... Mhm, improwizowana e... scena, nie? Tak, tak, tak, jakby sobie, nie wiem, gdzieś tam bawili i razem się bawili i gadali sobie jakieś takie rzeczy spoza scenariusza. Wyszło super naturalnie, więc naprawdę... To jest też duża wartość w tym filmie, tym bardziej, że no to dziecko powiedzmy nie jest tam jakimś tam chwytem fabularnym, że tak powiem, nie? że wątkiem fabularnym, który ma popychać nam akcję do przodu, ale rzeczywiście istotnym bohaterem historii, no, bo jednak w dużej mierze o tym, jak Alicja odbiera historię, odbiera to, miejsce, w którym się znalazła, decyduje nie tyle jej relacja z mężem, może nie aż tak, co właśnie jej próba ustosunkowania się do roli matki. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że to mm -hmm. jest tutaj nawet istotniejsze niż, niż próba ustosunkowania się do y, roli żony. No to... Jeszcze na sam koniec też porozmawiajmy sekundkę dosłownie o pewnych domysłach, bo bardzo dużo widzów snuje przeróżne domysły uh -huh. na temat tego, jak to, o co właściwie w tym filmie chodzi, bo <głos> mamy tutaj warstwę fantastyczną, jednak pojawiają się takie sceny oniryczne, jakiegoś koszmaru, koszmaru sennego. I ja też się trochę w takie domysły chciałabym na spuentowanie tej naszej rozmowy pobawić, bo tak, te sceny fantastyczne, oniryczne mogą stanowić do pewnego stopnia klucz do odczytania całego filmu. I ja spróbowałam go odczytać w taki sposób, że Kinga umarła, zginęła w tym wypadku w lesie, mamy nawet jej nagrobek, te, te, te sceny z grobem są te, zaakcentowane, wykopuje się z ziemi, Wspina i pojawia z niebytu, jakiegoś mroku, więc może można to odczytywać w taki sposób, że w jakiś magiczny, na zasadzie jakichś magicznych sił powróciła z martwych, dostając drugą szansę na inne życie, bardziej wolne i spełnione niż to poprzednie. Dołóżmy do tego jeszcze na przykład scenę z tomografią i z tym mózgiem, który w paru momentach przypomina kwiaty. To już w ogóle dostaniemy potwierdzenie tego elementu, że Alicja jest istotą nieludzką, jakąś taką pierwotną. No, ja, Rozumiem, zaraz mi powiesz pewnie, że to wygrzebywanie się z dołu, spod tych warstw ziemi, może być symbolem powracania z niebytu osobowości, że ta psychika się odnawia, pamięć powraca. No ale ta magiczna niejednoznaczność niektórych scen jest moim odczuciu czymś wybitnym w tym filmie, bo on jest z jednej strony tak bardzo bliski naturalizmowi i realizmowi, mhm. ale też, też nie do końca. Jakbym miała skojarzyć fugę i te odczucia, które gdzieś tam się we mnie kotłują po sensie tego filmu, to przychodzi mi na myśl dwoje reżyserów, którzy robią mi z mózgiem podobne rzeczy. David Lynch i Żuławski, Andrzej Żuławski. Bardzo tutaj czuję ducha takich niejednoznacznych opowieści, które też operują no, pe pe pewnego rodzaju zabawą, tą fantastyczną stylistyką. A co ty zobaczyłaś fantastycznego w tym filmie? W tych Ojejku, elementach nieoczywistych. Dużo fantastycznych rzeczy, ale powiem ci, że tak szczerze mówiąc interpretacyjnie nie skupiałam się aż tak na, na tych właśnie wizualnych akcentach, o których wspomniałaś. Raczej bym się może nie tyle upierała, co gdzieś tam drążyła ten mimo wszystko realizm, a te, te elementy, o których wspomniałaś, właśnie wpisała w to poczucie zagubienia bohaterki, która gdzieś ten świat bada, odkrywa, próbuje mhm. zrozumieć na nowo I, i, i gdzieś to mi się właśnie z tym aspektem y, spina, ale jak najbardziej wątek y, w... Teoretycznej śmierci bohaterki jest tutaj jak najbardziej e, zasadny i, i jakby nie sprzeciwiam się tej interpretacji. E, Ona w ogóle, w ogóle Alicja, Alicja w Krainie Czarów. No, no dokładnie, A. dokładnie tak, także to jest e, ewidentnie trop, którym e, warto podążyć e, do tej króliczej nory za naszą bohaterką i rzeczywiście dużo różnych smaczków możemy, możemy odkryć. Ale gdzieś tam chyba jednak mimo wszystko bliższa jest mi ta interpretacja podążania za tym jakimś życiem, witalnością, mhm. biologią, stąd też właśnie te kwiaty, które zarówno mogą być kwiatami z nagrobka, jak i też kwiatami tej właśnie jak pięknie zaironizowałaś tymi kwiatami skojarzonymi z taką budzącą się świadomością. Więc to jest chyba najpiękniejsze w tym filmie, że może naprawdę wzbudzać totalnie sprzęt sprzeczne emocje i, i kojarzyć się z totalnie sprzecznymi <grybujesz> interpretacjami. Nawet wspomniana przez nas przedtem scena tańca. Jakby mm -hmm. totalnie rozumiem to, jak Muskała ją widziała. Ja z kolei dostrzegałam w tej scenie próby yy, jakiegoś takiego nieśmiałego, niezgrabnego poszukiwania jakiejś tam mimo wszystko bliskości. Więc jak sama widzisz, yy, jeden film, jedna historia, a można na nią patrzeć z dwóch totalnie przeciwnych krańców. No i o to w tym wszystkim chodzi, co nie? Żeby gdzieś tam swoje seanse ubarwiać, uzupełniać zupełnie nową perspektywą. Więc wydaje mi się, że fuga jest zarówno filmem o życiu, jak i o śmierci, o odkrywaniu się na nowo, jak i o żegnaniu tak. się ze, ze swoim światem, z tym czym ten świat był dla nas, więc to jest chyba najlepsze podsumowanie reżyserskiego kunsztu y, smoczyńskiej, który, no, mam szczerą nadzieję, ujawni się nam... Y niedługo znowu, bo ileż można czekać na te filmy. <głos> Bardzo bym chciała już kolejne, rzeczywiście też kolejny projekt. Jagoda tym. Szelc nas bezlitośnie pozostawiła bez kolejnego filmu, to no została nam Smoczeńska, kurczę. No takie się czujemy osierocone, co nie? Dokładnie, <głos> dokładnie. <głos> A... Także drogie reżyserki do dzieła, do pracy. Żebyśmy miały o czym rozmawiać. Oczywiście wy również możecie e, dołączyć się do tej naszej dyskusji w sekcji komentarzy że jesteśmy bardzo ciekawe, jak wy odebraliście ten film, jakie jego elementy zadziałały na was, o co chodzi z tą tożsamością, seksualnością, cielesnością, z tą fantastyką, czy rzeczywiście gatunki są nam potrzebne na wasze głosy. Czekamy. I postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. I postaramy się nagrać odcinek o Silent Twins, nie za półtorej roku, tylko niedługo. Właśnie chciałam, właśnie chciałam do tego nawiązać, że po tej dyskusji która mam nadzieję wyszła nam dla was słuchacze do, do, dość ciekawa, to ja mam apetyt, żeby iść, iść dalej. dalej. Nie chcę porzucać twórczości Agnieszki Smoczyńskiej na taki długi czas. Potrzebuję chyba rzeczywiście tak w swoim Takie życiu. Takie okresy oczekiwania nam nie służą, naprawdę. Trzeba nie, nie, nie, nie. kuć Trzeba. żelazo póki gorące, prawda? Trzeba się brać do roboty, także zostawiamy was już z tym nagraniem. Życzymy przyjemnego odsłuchu, przyjemnego wieczoru i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa. Trzymajcie się pa you Game over, man! Game over! over! over!